Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Filip Kolewczyński, konsolowiec.pl i zapraszam was na kolejny reviewcast ze mną w roli głównej. I gra, o której dzisiaj powiem, e, zresztą na początku mogliście usłyszeć intro z tej gry, to Castle Crushers, gra, która m, pojawiła się na PlayStation Network w środę ostatnią, na początku listopada, a która na Xboxie jest już od dobrych dwóch lat w usłudze Xbox Live Arcade. Um, no właśnie, czym jest Castle Crushers? Um, Castle Crushers to gra beat em up połączona z rpg i nieco z odrobiną akcji. Um, no właśnie, jeżeli wiecie, czym są gry typu biramap, to oczywiście wiecie czego się spodziewać po tej grze jeżeli nie wiecie to już spieszę z wyjaśnieniami um, to są tego typu gry w których mamy bohatera którym sobie chodzimy po planszy i z każdej strony atakują nas różne ludki goście, niegoście, goście, potworni, potwory, nie i bossowie oczywiście z którymi musimy walczyć no chyba najbardziej znana z tego gatunku gra to um, to TMNT, czyli Wojownicze Żółwie Ninja, które już od wielu, wielu lat um, pojawiają się na każdej możliwej konsoli oraz na PC-tach. No właśnie, a jak to jest z tym Castle Crushers, skoro powiedziałem, że jeszcze jest RPG w tym wszystkim? No właśnie, powiem wam, że to jest jeden z lepszych RPG-ów do ściągnięcia z usługi PlayStation Network i Xbox Live Arcade. i Mówię tutaj całkiem serio, ta gra może spokojnie konkurować nawet z pudełkowymi wersjami gier. Oczywiście nie będę tutaj szalał i nie będę mówił, że jest lepsza od Dragon Age, bo to troszeczkę jest inny przecież rodzaj rozgrywki, ale niewątpliwie fanów RPGów na pewno wciągnie na długie, długie godziny, jeżeli nie nawet tygodnie. No właśnie, zaczynamy grę. Zaczynamy grę jako jedna z czterech postaci, którą mamy do wyboru. Zresztą te cztery postacie wszędzie możecie oglądać, jak tylko piszecie w Google Castle Crushers. Um, I wybieramy jedną postać e, i zaczynamy w, w tawernie, w której tańczymy. Wszędzie jest wokół super zabawa, wszyscy się bawią, wszyscy tańczą, grają, pił piło. No i nagle coś się dzieje złego. Ktoś atakuje zamek, w którym jesteśmy, no i musimy oczywiście spieszyć na ratunek, pomóc naszemu królowi, no i zaczyna się dopiero tak naprawdę jazda. Um, Castle Crushers jest o tyle fajne, że nie jest to typowy RPG, w sensie uratujmy świat, uratujmy księżniczki i bądźmy wielkimi herosami, to jest raczej gra, która... Uwielbiam się nabijać z tego typu rzeczy, tak jak ostatnio miałem okazję recenzować dla was Swords and Soldiers, tak samo Castle Crushers jest nieco w takiej samej konwencji stworzona jako gra, która ma za zadanie naśmiewać się z gier z, z tych największych hitów i, i z tych najlepszych gier z branży i która w, w żaden sposób nie próbuje konkurować z nimi fabułą mimo iż ta fabuła jest naprawdę świetna i, i tutaj powtórzę, mimo iż często dosyć to powtarzam ale osoby, które lubią Terego Preczeta, naprawdę pokochają Castle Crashers to jest równie absurdalny humor co w Swords and Soldiers i, i naprawdę no, powinien wam przypaść do gustu taki typowy angielski humor um, no właśnie, wspomniałem o tym, że gra jest mieszanką RPG. W um, czym to się przyjawia? Przede wszystkim w tym, że walcząc z przeciwnikami zdobywamy punkty doświadczenia. Zdobywając punkty doświadczenia zdobywamy kolejne poziomy. Zdobywając kolejne za to poziomy możemy zwiększać statystyki naszej postaci. I tak, możemy zwiększać statystyki, które naprawdę mają wpływ na naszą zabawę i na naszą rozgrywkę. E, mamy tutaj cztery do wyboru. Pierwsza to siła naszego bohatera, druga to magia, którą się posługujemy, trzecia to szybkość poruszania się, czy może raczej szybkość zadawania ciosów i strzelania z łuku i czwarta to wytrzymałość naszego bohatera. Jak będziemy rozdysponowywać punkty to już zależy tylko i wyłącznie do Was. Um, Powiem Wam, że naprawdę każdy znajdzie tutaj coś dla siebie, jeżeli chodzi o takie taktyczne rozegranie i porozstawianie tych punktów. I każdy powinien czuć się naprawdę jak u siebie, mogąc spersonalizować swojego bohatera. Co jeszcze ciekawe, czterej bohaterowie nie tylko różnią się od siebie kolorami, ale także magią, którą się posługują. Oraz oczywiście początkową bronią, ale to później w, w, w miarę postępów w grze i tak będziecie mogli mieć dowolny oręż. Um, no właśnie. Magia różni się tutaj dosyć znacząco. Różna magia oczywiście działa w, w, w różnorako na różnych przeciwników. E, I jest jeszcze jeden taki fajny meg. Jak przejdziecie grę, będziecie mogli odblokować po drodze różne postacie i zgadnijcie, jest do odblokowania aż 70 różnych postaci niemal każda postać, która pojawia się w grze, z którą walczymy będzie mogła stanąć po naszej stronie a może inaczej my będziemy mogli wejść w tak zwane buciory tej postaci i żeby było jeszcze zabawniej będziemy mogli upgrade'ować tę postać i dokładnie w ten sam sposób co naszych głównych bohaterów będziemy mogli ją rozwijać tak więc naprawdę jest do czego wracać i, i gra naprawdę powaliła mnie pod tym względem tą ogrom, ogromnym zróżnicowaniem, w jaki możemy poruszać się i grać. Um, no ale właśnie, um, to co jednak jest najważniejsze w tej grze to przecież nieróżnorodność, nie rzeczy, które możemy zdobyć, mimo iż są ich tam setki, dziesiątki. Um, ale wciągająca i satysfakcjonująca rozgrywka, a to jest w tej grze najlepsza. Gra jest stworzona w taki sposób, że aż chce nam się wyprowadzać te kombosy, które tam mamy. Możemy sami tworzyć jakieś najróżniejsze, przedziwne kombinacje ciosów, które wprawią i naszych przeciwników, i naszych przyjaciół w zachwyt. I wspomniałem tutaj o przyjaciołach nie, nie bez kozery, dlatego że... Gra stworzona jest dla czterech graczy naraz. Tak, jeżeli macie cztery pady w domu, jesteście tak rozrzutnymi ludźmi i macie tyle pieniędzy, to możecie pograć ze swoimi wszystkimi przyjaciółmi. Siedzicie sobie w czwórkę i gracie na jednym ekranie i wtedy naprawdę gra rozwija skrzydła. Prawda jest taka, że jeżeli chcecie kupić tą grę tylko dla siebie, nie polecałbym. Naprawdę bym nie polecał, dlatego że bardzo szybko się znudzicie. Gra jest super, ale nie jest tak fajnie grać samemu ale mam dobrą informację dla osób, które na przykład nie mają z kim grać, bo za daleko mieszkacie, bo nie macie przyjaciół na przykład, nikt was nie lubi, no nie wiem cokolwiek, możecie grać online razem z na przykład Japończykami albo z Amerykanami z, i tam jeszcze z Francuzami możecie na przykład pograć z kim tylko uda wam się połączyć z tym możecie pograć co ciekawe, możecie tam do każdej rozgrywki importować własną postać, tak samo wasi przyjaciele z zagranicy i jest naprawdę super. Oprócz wątku głównego, którym jest oczywiście fabuła, mamy także dwa tryby dodatkowe. Jednym z nich jest arena. Arena to najzwyczajniej w świecie pojedynki 1 na 1. W, z, w których walczymy razem z innymi graczami i tutaj albo walczymy z naszymi przyjaciółmi no tutaj do czterech graczy albo e, z innymi ludźmi przez internet gdzieś tam się tlącymi e, jeszcze jest trzeci tryb który jest nieco zabawny dlatego że jest to uwaga uwaga siatkówka tak w Castle Crushers jest stworzona siatkówka e, polega ona na grze 2x2 i cóż no po prostu odbijamy piłką, uderzając w nią tak, jak uderzamy w normalnej grze w naszych przeciwników. E, powiem wam, że gra się naprawdę przyjemnie. To jest taki, taki na, na, na odstresowanie, na wyluzowanie się tryb. E, jeżeli jesteśmy zmęczeni zabijaniem ciągłym przeciwników, to warto sobie tak od czasu do czasu strzelić e, ten, tą siatkówkę i pograć sobie albo w sieci, albo sami, albo z przyjaciółmi na innej kanapie. Um, poza tym są za to trofea i achievementy. Czemu nie? Um, no właśnie, dalej um, powiedziałem o tym online i chcę jeszcze jedną rzecz wspomnieć. Niestety są bardzo duże problemy z trybem online, dlatego że nie mamy tutaj możliwości wyboru serwera, na który chcielibyśmy dojść. I naprawdę nie rozumiem skąd bierze się taka maniera wśród twórców, że będą nam automatycznie szukać rozgrywki niż dać nam możliwość wyboru samemu. Ale przez to są duże problemy, dlatego że gra często mówi, że na przykład nie jest się podłączonym do internetu, mimo iż jest. Poza tym czasami po 5 minutach rozgrywki potrafi wyjść mówiąc, że znowu są jakieś problemy z internetem i... Wiem, że może to brzmieć dziwnie, ale naprawdę nie mam tutaj, ja, żadnych problemów z internetem, tylko jest to problem, który jest dosyć powszechny i częsty od czasu premiery Castle Crushers w Europie. Podobne sygnały nadciągały także z innych rejonów świata, gdzie gra pojawiła się kilka miesięcy wcześniej i... No właśnie, podobno, podobno twórcy cały czas pracują nad tym, żeby wydać patcha w związku z tym. No ale na chwilę obecną tak naprawdę rozgrywka online to jest jedna wielka niewiadoma. Jak wam się uda połączyć i, i pograć to jest super, ale bardzo często zdarzy się tak, że nawet jak stworzycie własną grę, to gra wam powie, że no stworzyliście grę, ale nie pogracie, bo, bo nie. Po prostu. Tak więc niestety tutaj taki minusik za to... No ale właśnie, przejdźmy teraz do części audiowizualnej, w której naprawdę jest super. Jeżeli podobała wam się muzyczka na początku, no to super. Jeżeli się nie podobała, no to macie pecha, dlatego że podobna muzyka będzie towarzyszyć wam prawie przez całą grę, ale nie martwcie się. Tak, ta muzyka jest naprawdę fajna, też jest zrobiona nieco prześmiewczo um, i wciąga. Przede wszystkim, na, przede wszystkim daje nam... To poczucie tempa i, i nabieramy rytm i dzięki temu jest naprawdę ciekawie a dodatkowo jeszcze mamy przepiękną przesiliczną grafikę yy, która jest stworzona ala taki komiks yy, mamy tutaj czystą komiksową grafikę 2D nie ma żadnych yy, efektów trójwymiarowych więc naprawdę mamy tutaj prawdziwy old school i muszę przyznać, że wygląda to wszystko prześlicznie. Wygląda to prześlicznie zarówno na małych 16-calowych monitorach, jak i na wielkich 42-calowych wielkich telewizorach. I naprawdę jest super. Jest przepięknie zarówno z kablem HDMI, jak i bez kabla HDMI, jak i w ogóle bez żadnego kabla. Naprawdę Castle Crushers wygląda przepięknie i... I nie mam żadnych zastrzeżeń co do oprawy graficznej. Um, no właśnie, podsumowując, Castle Crushers to naprawdę świetny kawałek kodu. Wart jest tych 50 zł, które kosztuje obecnie. I naprawdę wierzcie mi, są to bardzo, bardzo, bardzo dobrze wydane pieniądze. Nie będziecie ich żałować ani trochę. No, chyba że chcecie grać sami, to szybko się znudzicie tą grą, więc wtedy nie polecam. Jeżeli macie z kim grać, czy to dziewczyna, czy to przyjaciele, czy to koledzy, czy to, nie wiem, kochankowie, mężowie, żony i tak dalej, to naprawdę polecam, dlatego że jest super. Posiadacze Xboxa też łapcie za Castle Crashers, póki jeszcze tam macie na tym Xbox Live ie. No i jeżeli chodzi o koopa, to ta gra nie ma sobie równych. A jeżeli chodzi o grę singleplayerową, no to, to, to taki mamy średni tytuł, powiedzmy. Tak czy siak um, Castle Crushers jest super tytułem, polecam. Znaczek jakości Filipa Chalewczyńskiego i czekajcie na wersję Pizanu, jeżeli będzie chcie, się Wam chciało czytać. Tak czy siak pojawi się na konsolaczu, więc będzie. No to hej.